Autopromocja. Program Drugiej Polskiego Radia wybiła ósma. Poranek dwójki. Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich tych z Państwa, którzy teraz do nas dołączyli i kłaniamy się nisko tym, którzy trwają z nami od godziny 6. Tomasz Szachowski, Katarzyna Firsty-Wojtkowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Katarzyna Sanucka. Jest poniedziałek, 13 kwietnia, 103 dzień roku. Słońce wstało już dawno temu o 5.44, a zajdzie o 19.30. Mamy więc 13 godzin i 46 Minut Imieniny obchodzą Hermenegilda, Gilda, Ida, Marcin i Przemysław. Życzymy Państwu wszystkiego, co dobre. Niech to będzie dobry, piękny dzień. Pogoda. A może być piękny i ładny, bo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie, na krańcach północno-zachodnich możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 13 stopni na wschodzie oraz na północy i południu miejscami. Około 14 stopni będzie w centrum, najcieplej, bo 18 na południowym zachodzie. Chłodniej lokalnie w Karpatach tam około 11 stopni, no a najzimniej na, w rejonie Półwyspu Chelskiego tam około 7 stopni you Towarzyszyła nam muzyka Vivaldi'ego, jest ósma, 3 Przegląd prasy. Katarzyna Hagmajer, Kwiatek, Kasiu, ponownie dzień dobry. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Powinnam było od razu powiedzieć pół godziny temu, że mamy nowy ruch muzyczny, proszę państwa, więc od niego zaczniemy drugi przegląd prasy. Kasiu, ty pochodzisz z muzycznego domu. Mój dziadzio od strony mamy był organistą, prowadził chór w kościele w Nowym Sączu i moi wujkowie, mama grali na fortepianie, ale jakoś się to rozmyło, więc nie poszłam w ich ślad. Choć no, się baleć troszkę, tak, troszkę prawda, tak. Trochę jednak coś jest, coś w genach zostało i o tym, to jest jeden z okładkowych tematów ruchu muzycznego, właśnie te muzyczne dynastie. Ach, rodzina! Taki tytuł nosi artykuł Danuty Gwizdalanki. Zawód muzyka przez wiele stuleci był rzemiosłem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, a kontakty zawodowe niejednokrotnie owocowały małżeństwami. Wspomnieni są na początku i lutosławscy, i szymanowscy. Oczywiście takie rody, te wczesne, które właśnie identyfikujemy jako rody, jak Scarlatti, czy, no wiadomo, dla Bada tu cytuję, raj dla Bada muzycznych dynastii stworzyła rodzina Bachów. Protoplastą jej był piekarz Fejt, który w drugiej połowie XVI wieku w wolnych chwilach grywał na Cytrzej. Tak to się proszę Państwa zaczęło. Bodaj większość muzyków z wieków XVII, XVIII, XVIII i XIX figurujących w naszych encyklopediach miała przodków uprawiających ten właśnie zawód. W rodzinie Puccini'ch w Lukce odnotowano pięć pokoleń kompozytorów. Z badań wynika, że że czynniki genetyczne odpowiadają za około 40% zdolności muzycznych. Proszę Państwa, o y, takich dawnych historycznych y, rodach muzycznych, y, a także y, o tym, co współcześnie y, dzieje się w tej dziedzinie, mogą Państwo przeczytać w ruchu muzycznym. Ten artykuł y, kończy się taką y, nieco gorzką refleksją ze specyficznym rodzajem problemów. Mogą borykać się rodziny z kompozytorami w kolejnych pokoleniach i to jest już trochę wprowadzenie do sąsiedniego artykułu Barbary Rogali, Blaski yy, i Cienie Dorastania w Muzycznej Rodzinie artyści o swoim dziedzictwie. Także zarówno z historycznego, jak i z psychologicznego punktu widzenia yy, rody muzyczne są przedstawione. A z kolei, jeśli chodzi o archiwum R, czyli ruchu muzycznego, tutaj Wiłkomirscy. Dziecięce trio Wiłkomirskich to niezwykły przykład jak bycie częścią muzycznego rodu może zdeterminować przyszłą karierę. Także, proszę Państwa, to tylko na kilkunastu pierwszych stronach ruchu muzycznego serdecznie polecam. A skoro mówimy o rodzinach, to tutaj sięgnę do Gazety Polskiej Codziennie, któ która piórem Anny Krajkowskiej recenzuje film Drama. Najnowsze dzieło Krzysztofera Borgliego. W centrum historii znajduje się para bohaterów przygotowujących się do ślubu. Emma i Charlie są piękni, zamożni i zakochani, a ich relacja wydaje się stabilna. Ceremonia ma być jedynie symbolicznym domknięciem pewnego etapu. Wszystko zmienia się na kilka dni przed uroczystością, gdy wychodzi niepokojąca prawda o przeszłości Emmy. Choć potencjalnie nie ma związku z ich relacją, zaczyna rzucać cień na ich więź. Pojawia się pytanie, czy można kochać kogoś, kogo, jak się okazuje, w gruncie rzeczy się nie zna. O norweskim, czy norweskiego reżysera w filmie drama Anna Krajkowska. Z kolei jeszcze w gazecie wyborczej Maja Staniszewska o filmie Łobus, który też jest już podobnie jak drama na ekranach naszych kin. Oglądałaś taki film w trójkącie. Nie miałam okazji. Jego, jednym z głównych bohaterów, no właściwie główne, głównego grał Harris ha ha Dickinson. To był na tyle głośny film, że z kilku jego ról właśnie tę przytaczam, żeby państwo mogli sobie przypomnieć o jakiego przystojnego młodego aktora chodzi. Natomiast teraz debiutował jako reżyser i jest to debiut raczej oceniany przychylnie. Jako syn pracownika pomocy społecznej, a później także wolontariusz na ulicach Londynu spotykał się z ludźmi Ludźmi, którzy, jak mówił, wpadali w szczeliny między elementami systemu pomocy. Napisał o tym scenariusz, a potem go wyreżyserował. O filmie Łobus w Harrisa Dickinsona Maja Staniszewska w Gazecie Wyborczej. I ostatni rzut oka na film do strefy kultury, takiego obszernego, kulturalnego dodatku, czy też zakończenia Newsweeka, który również od dziś w kioskach, sklepach z prasą i księgarniach nie wolno się bać. Taki jest tytuł rozmowy Katarzyny Janowskiej z Andrzejem Wolfem, autorem filmu 11. Nie bądź obojętny. Państwo pamiętają ten cytat. Oczywiście to, są, to jest przykazanie zostawione nam przez Mariana Turskiego. Kiedy się zorientowałeś, że chodzenie będzie motywem przewodnim filmu? nagrałem z panem Marianem trzy wywiady, ale ciągle nie miałem filmu. Nie chciałem gadającej głowy przebijanej archiwaliami. Któregoś dnia przychodzimy do pana Mariana, a on spaceruje po balkonie tam i z powrotem. Wyrabia kroki. Ta scena jest w filmie i wtedy ol olśniło mnie. Bohater jest perypatetykiem. Już wiedziałem, że mam film. I jeszcze słowo mm, o wrażeniu, jakie ten film wywiera. Kiedy atakują mnie za to, że, film, że w filmie o Marianie Turskim, który był w getcie łódzkim, a potem w Auschwitz są drastyczne zdjęcia, to chciałbym zapytać, jak pokazać upodlenie, jakiego doświadczali więźniowie? Mówi Andrzej Wolf w wywiadzie z Katarzyną Janowską w najnowszym Newsweeku. A prasę przeglądała dziś dla Państwa Katarzyna hegmajer kwiatek Bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Towarzyszła nam muzyka Arika Seti, kwartet Prima Vista na saksofonie sopranowym Alina Mleczko. 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Historia zbrodni katyńskiej, swój film, jak wiemy, historii tej zbrodni poświęcił Andrzej Wajda. Dla reżysera był to temat niezwykle trudny i bolesny, bo w Katyniu zginął jego ojciec.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 Pisze do nas, a nawet e, ojciec zdążył, bo rzecz polegała na tym, że Sowieci zatrzymali oficerów, mm. natomiast niższe rangi i żołnierzy wypuścili, zgodnie pewnie z umową niemiecką, dlatego że przecież e, Stalin i Hitler podzielili Polskę na połowę e, i tym sposobem mój ojciec znalazł się w sowieckiej niewoli, chociaż przecież nie walczył z sowiecką armią, tylko w, w, walczył z Niemcami na taką wojnę wyruszył z domu i zdążył jeszcze przysłać ostatnie swoje pieniądze, które dostał jako garzę oficerską mojej matce. To nam pozwoliło przetrwać pierwsze e, miesiące wojny i straciliśmy całkowicie jak, jakikolwiek kontakt z moim ojcem i, i straciliśmy jakikolwiek kontakt z, z innymi e, oficerami, bo my w 1939 roku mieszkaliśmy w domu oficerskim, jeszcze przez kilka miesięcy wojny e, na przełomie 39-40 mieszkaliśmy w tym domu, no a potem nas Niemcy wygonili, dlatego że tam się umieścili niemieccy oficerowie. I jeszcze pierwszy, e, pierwszy rok ja jeszcze chodziłem do szkoły powszechnej, bo Niemcy zlikwidowali tak samo jakiekolwiek studia, jakiekolwiek nauczanie, cokolwiek. Także od 15 roku zacząłem pracę fizyczną, bo tylko taka istniała. No i pracowałem e, e, fizycznie. Nie wiedzieliśmy nic o ojcu, bo nie było żadnych dalszych kontaktów. Dopiero w 43 roku Niemcy, ogłosili niespodziewanie zupełnie, będąc już oczywiście w wojnie ze Związkiem Radzieckim, że odkryli groby oficerów w Katyniu. Była lista tych oficerów, którzy zostali tam odnalezieni. Były wszystkie potwierdzenia, że zbrodnia odbyła się w roku 1940. Bo cała rzecz polegała na tym, że potem kłamstwo katyńskie opierało się na takiej, jakby na, na, na takiej prawdzie, która Związek Radziecki, Sowiety wciskały całemu światu, nam również że zbrodnia katyńska odbyła się w 1941 roku. To znaczy w tym momencie, kiedy Niemcy już byli na terenie Związku Radzieckiego, byli na terenie Katynia i mogli, że tak powiem, dokonać tej zbrodni. No, ale wszystkie szczegóły z, z, zgadzały się w tych relacjach niemieckich. Zresztą pojechała też delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża i byli tacy, którzy widzieli na własne oczy. Poza tym, co tu dużo mówić, co jest niezwykle istotne. Mianowicie w tych grobach były setki tysiące gazet radzieckich, oczywiście z datą 40 roku. Wtedy kiedy zbrodnia została dokonana, bo decyzja Stalina była natychmiastowa i wykonanie Berii było właśnie wiosnę 40 roku. I te gazety, że tak powiem, potwierdzały datę, a gazety po prostu dlatego, że ci oficerowie wszyscy brali udział w wojnie w jesieni i mieli jeszcze mundury letnie. Natomiast wtedy się zrobiła wojna i, to, i zrobiła się zima i to w związku z tym rosyjska zima prawdziwa. W związku z tym oni po prostu tymi gazetami się okrywali i ubierali je pod mundur, żeby w jakiś sposób się ocieplić. No i tym sposobem nie było żadnej wątpliwości, że zbrodnia nastąpiła w 1940 roku. A jeżeli nastąpiła w 1940 to mogło być dokonana tylko na rozkaz Stalina przez NKWD, władze e, sowieckie. I Beria był wykonawcą, minister spraw wewnętrznych sowieckie, był wykonawcą, e, e, jakby tej, no, tej wykonawcą tej zbrodni. I to, co było nie bez znaczenia, Niemcy wydrukowali listę imienną, ponieważ przy tych oficerach były wszystkie dokumenty. Sowieci byli tak pewni, siebie, że, że ta zbrodnia nigdy nie zostanie odkryta i że nie ma żadnej że tak powiem żadnego zagrożenia że nie dokonali żadnej rewizji i wszystko to przy tych oficerach znaleziono Szymkiewicz Zygmunt Major lekarz, znaleziono pismo Wydział Zdrowia Zajączkowski Roman Inżynier dróg i mostów znaleziono dowód oficerski Danda Antoni, stopnia niezdołana ustawić. Sekretarz administracyjny w Krakowie. Znaleziono list. Doktor Behe Henryk, kapitan lekarz. Wśród oficerów, którzy zginęli i których zwłoki wydobyto w Katyniu, był Wajda. Czyli to samo nazwisko co moje, ale Karol. Mój ojciec się nazywał Jakub. Karol Wajda miał stopień kapitana. Czyli i nazwisko, i stopień się zgadzał, ale imię nie. Ja znalazłem w biurku mojego ojca spis oficerów armii czynnej przedwojennej, i znalazłem tam Karola Wajdę. Czyli, że oprócz mojego ojca był jeszcze ktoś tego samego nazwiska, i to na pewno nie był mój ojciec. Poza tym ci którzy zostali zamordowani w Katyniu, byli oficerami zgromadzonymi w jednym obozie. A inne obozy, o których wiadomo było, że też się znajdują polscy oficerowie, nie wiedzieliśmy, co się dalej z nimi stało i czy oni jakby, bo, bo oni nie, nie zostali wymienieni w tej zbrodni katyńskiej. W związku z tym matka moja oczekiwała ojca do końca wojny, bo była głęboko przekonana, że być może tam tamci oficerowie zginęli, ale to jeszcze nie znaczy, że musiał zginąć mój ojciec. I ta zbrodnia, co jest szalenie istotne, przez cały czas istnienia Polski Ludowej była przyjęta interpretacja polityczna, oficjalna, nie do naruszenia. Że zbrodnia została dokonana w 1941 roku i to jest zbrodnia niemiecka. Natomiast my wiedzieliśmy, że to jest zbrodnia sowiecka. I tu ofiarą tego właśnie były kobiety, czyli żony, matki, córki, które czekały z nadzieją, że reszta tych oficerów, że przecież to jest niemożliwe, żeby zamordować 20 tysięcy oficerów? Przecież. To nigdy nie było do pomyślenia z tej prostej przyczyny, że przecież dlaczego w czasie wojny trzymano jeńców? No bo jeńcy to był jakby waluta wymienna. Wymieniano swoich za, za obcych, ale Stalin nie wyobrażał sobie, nie ma żadnej wyobraźni, że może nastąpić wojna z Niemcami, że może nastąpić taka sytuacja, że ktoś te groby odkryje. Krótko mówiąc, kiedy. Radzieckie wojska w 1945 roku zajęły Polskę i, i Polska stała się krajem całkowicie zależnym od Związku Radzieckiego. To kłamstwo było, że tak powiem, utrzymywane dalej. No ale matka moja ciągle uważała, że ponieważ to nie jest mój ojciec pod tym nazwiskiem, który zginął w Katyniu, w związku z tym czekała na ojca i to, że tak powiem, był taki temat,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 To można zbudować na nowo, ale wyszkolony żołnierz jest nie do zastąpienia. No właśnie, mam nadzieję, że towarzysze na to nie wpadną. Bo wiadomo, że wśród wydarzeń polskich z okresu wojny, tej ostatniej, zbrodnia katyńska i Katyń są wydarzeniem, no, które, no jakby, które musi znaleźć swoje odbicie, zwłaszcza w kinie. No ale jeżeli bym próbował w jakikolwiek sposób taki film robić, w okresie PRL-u, musiałbym go zrobić z punktu widzenia ówczesnych e, władz. Czyli, że to jest zbrodnia niemiecka, no przecież nie mogłem e, zrobić takiego kłamstwa, dlatego że to no, no w ogóle nie, nie wchodziło w rachubę. Można było wiedzieć, powiedzieć tylko to, że ten temat czeka na swój moment. Oczywiście można powiedzieć, a dlaczego zrobiłem tak późno ten film, dlaczego nie go zrobiłem go natychmiast w momencie, kiedy nastąpiła nowa sytuacja polityczna i Polska stała się wolnym krajem w 1989 roku i, i, i no jeszcze pierwszy rok miałem wytłumaczenie, bo byłem senatorem w nowej sytuacji politycznej. Trzeba było brać udział w polityce. I nie myśleć o filmie, mm. dlatego, że było decydujące, żebyśmy się znaleźli, że tak powiem, znaleźliśmy się w nowej sytuacji, żebyśmy ją utrzymali, żebyśmy jak najwięcej, że tak powiem, jak najszybciej odbudowali naszą niezależność polityczną i naszą wolność. No ale potem niby wydawałoby się, że mógłbym się do, do, do takiego filmu natychmiast zabrać. Jest coś dziwnego i nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, ale Zbrodnia katyńska nie znalazła w polskiej literaturze odbicia. To znaczy, nie pojawiła się żadna powieść, nie pojawiły się opowiadania, takie, które by dawały szansę zrealizowania filmu. Pojawiły się oczywiście materiały dokumentalne, pojawiły się pamiętniki, ale nie coś, co mógłbym przenieść na film. A muszę powiedzieć, że ja zrealizowałem wiele filmów dzięki temu, że miały swój pierwowzór literacki. Także tu nie mogłem na to liczyć. Mogłem tylko liczyć na to, że zostanie taki scenariusz napisany. No, muszę powiedzieć, że nie było to łatwe zadanie i pierwsze próby niezbyt były zachęcające. No i jakiś czas trwało to, żebym ja dokładnie zdał sobie sprawę, że film musi mieć dwa aspekty. Musi być zbrodnia i to jest historia mojego ojca i musi być y, y, kłamstwo i to jest historia mojej matki. W związku z tym w momencie dopiero kiedy zdałem sobie sprawę, że muszą być te dwie rzeczy połączone razem, a ukazywały się z roku na rok y, coraz więcej pamiętników kobiet, które chciały w jakiś sposób no, zanotować to, co zapamiętały, to, co przeżyły, jakby zostawić innym obraz tego, co one przeżyły, posłużę się właśnie tymi pamiętnikami. I to dopiero otworzyło przede mną możliwość zrobienia tego filmu tak, jak on jest w tej chwili, jak on zaistniał. I muszę powiedzieć, że co jest bardzo ujmujące i co jest bardzo dla mnie no takie wspaniałe, że znalazłem aktorów młodych, którzy wydawali, wydawałoby się, że są tak daleko od tych wydarzeń, że tak z, inne, z innej epoki. Po pierwsze są wolnymi ludźmi w wolnym kraju, szczęśliwi, no w każdym razie odpowiadają sami za siebie. Jak oni sobie mogą wyobrazić sytuację takiego zniewolenia, takiego kłamstwa, takiego, że tak powiem, przemuszenia. Przy otworzyli się i to była dla mnie wielka taka satysfakcja, że ci młodzi aktorzy jakby kontynuują rozumienie tego i potrafili z taką wyrazistością i z takim zrozumieniem oddać te wydarzenia, które ja w filmie Katyn pokazałem. Co to za lista? Nazwiska wszystkich, których wywożą. Mam tu wszystkich od pierwszego transportu, od 3 kwietnia. Ludzi łatwo zgubić. A na nich czekają rodziny, armia. Poza tym, wiesz jak mówią, dzienniki nie płoną. Guziki. Zostaną pana nas guziki. Był to fragment epitafium katyńskiego Andrzeja Panównika, Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Jest ósma trzydzieści. Była to część piąta suite angielskiej, numer piąty, E. Moll, Jana Sebastiana Bacha. Czym jest miasto? Na czym polega jego trwanie? Odpowiedzi na te pytania już dziś o 9.30 podczas konferencji w Muzeum Warszawy. Gość poranka drugi. Na naszym gościem jest Krzysztof Zwierz, historyk, kustosz, pracownik dział badań nad Warszawą i kurator gabinetu Syren Warszawskich w Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy, panie Krzysztofie? Próbujemy się połączyć z panem Krzysztofem, który zajęty przygotowaniami do konferencji o godzinie 9.30. Dziś w Muzeum Warszawy rozpoczyna się konferencja zatytułowana Czym jest miasto? Istota i Jestem trwanie. I wydaje mi się, że pan Krzysztof do nas dotarł. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy się. Bardzo się cieszę. Przypominam, koordynator konferencji Czym jest miasto? Istota jest i trwanie, która dziś już za niespełna godzinę startuje w Muzeum Warszawy. Cieszę się, że się słyszymy. Panie Krzysztofie, skąd pomysł na to, żeby właśnie teraz zająć się miastem? I z jakich perspektyw chcecie spoglądać podczas tej konferencji no, na ten dosyć skomplikowany twór, jakim jest miasto? Tak jest, to niewątpliwie skomplikowany twór. Chociaż pomysł nie pojawił się teraz, nie pojawił się rok temu, ale jest to pewna już kontynuacja, którą prowadzimy. Razem Muzeum Warszawy prowadzi razem z inną instytucją, Instytutem Historii im. Tadeusza Mantofla, Polskiej Akademii Nauk. Bowiem w 2023 roku zadaliśmy po raz pierwszy pytanie, skąd się bierze miasto? Wówczas rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy również podczas trzydniowej konferencji o procesach miastotwórczych w Warszawie od XIV do XXI wieku. Rozpatrywaliśmy w tym kontekście różnorodność, podobieństwa i konteksty tego procesu i bardziej chodziło nam wówczas o sprawczość. Tym razem w tym roku zadajemy konkretne pytanie, czym jest miasto w kontekście właśnie jego istoty, i, i trwania. Także zadajemy tutaj szereg, szereg bardzo kluczowych tematów. Interesuje państwa miasto jako właśnie ten złożony twór, ale także jego trwanie. Zastanawiam się, czy możemy postawić znak równości między trwaniem i przetrwaniem, czy jednak chodzi o coś innego? Tak, rzeczywiście ten aspekt trwania, przetrwania w, w takim mieście, jakim jest Warszawa, w mieście stołecznym jest tutaj kluczowa, bo to miasto od właściwie początku XIV wieku doświadczało różnych tragedii, zniszczeń, najazdów, epidemii, pożarów, ale zawsze potrafiło się odbudowywać, zawsze stawało na nogi. Mieszkańcy tego miasta zawsze potrafili to miasto odbudować jeszcze piękniejsze i znaczniejsze. Także my będziemy dzisiaj rozmawiali o różnych kataklizmach, na, na które narażona była Warszawa, ale nie tylko Warszawa, ponieważ w tym roku otworzyliśmy właśnie namysł nad istotą miasta na różne inne miasta, nie tylko polskie, ale różne miasta w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Porozmawiamy o kataklizmach, o wojnach, epidemiach, jakie nawiedzały Warszawy i te miasta, a także żywioły naturalne. Jak te miasta odbudowywano po zniszczach, zniszczeniach wszelkiego typu, no i w końcu jak odradzały się te miasta w całości lub w lub, lub części. No właśnie to jest bardzo ciekawe. W zapowiedzi piszą Państwo o tym, że no wiadomo, miasta od początku były źródłem innowacji, ale także stanowiły zagrożenie same dla siebie. To ciekawy wątek. Tak, rzeczywiście, to jeśli mówimy o tym mieście nowożytnym, średniowiecznym i nowożytnym, niska opieka, niski stan świadomości opieki zdrowotnej powodowało, że te miasta były zagrożeniem, upraszczając już samym sobie, wybuchały dość często epidemie, wybuchały dość często pożary. Takie miasta często niezabezpieczone nie, nie, nie, nie murami miejskimi, w przypadku Warszawy była, ale inne miasta nie były, padały często łupem różnych najeźdźców i to powodowało, że była bardzo duża śmiertelność tych miast. Często śmiertelność była większa niż liczba urodzeń w mieście. Także to powodowało, że no te miasta, ludność szybko wymierała. Czy tematem konferencji, tematem wykładów będzie również to, jakie czynniki wpływały na to, że miasta nie wymierały właśnie i co powodowało, że miasta się rozrastały, ale też, że ta pamięć o miastach trwała? Myślę tutaj o instytucjach kultury, które o pamięć, o miejscu, o mieście i o jego tożsamości dbają. Tak, rzeczywiście to, to jest istotą konferencji, ten aspekt, o którym pani mówi. Na warsztat bierzemy właśnie istotę trwania, trwałości. Także pierwszy dzień poświęcony będzie właśnie temu aspektowi trwania. Tutaj w pierwszym bloku tematycznym, pierwszy blok tematyczny poświęcony będzie właśnie miastu jako... Jaki, jakie miasto było w średniowieczu i jak to miasto możemy na podstawie badań archeologicznych dzisiaj odtwarzać. Kolejny, kolejny, kolejny referat to jak to miasto na prawym brzegu rozwijało się, jak Praga się rozwijała na prawym brzegu i szereg, szereg innych właśnie referatów w tym aspekcie trwałości zostaną dzisiaj wypowiedziane. Są między innymi takie tematy i takie tytuły wykładów jak Jak Warszawa na, i to w cudzysłowie, rosła od XIX wieku model zmiany rzeźby terenu. To bardzo ciekawe, albo wędrówki po warszawskich y, ulicach, spojrzenie drugie. Y, a dla pana, panie Krzysztofie, który z wątków i tematów jest pan historykiem, zajmujący się historią Warszawy, jest najbardziej interesujący i y, najbardziej frapujący, jeżeli chodzi o o tę edycję konferencji? E, tak jak zwróciła pani uwagę, tutaj nie skupiamy się tylko na e, referatach historycznych, na wypowiedziach historycznych, ale tę e, konferencję otworzyliśmy dla e, szerokiego kręgu e, naukowców, badaczy, więc tutaj mamy również e, geografów, mamy również... E, e, historyków sztuki, socjologów, różnego rodzaju badaczy. Dla mnie jako historyka nowożytności najciekawszym aspektem będą tutaj referaty z XVII-XVIII wieku, właśnie wówczas gdy tworzyły się poszczególne części Warszawy, gdy wokół Warszawy wyrastały jurodyki, czyli takie samorząd... niezależne samorządne organizmy, niezależne od starej i nowej Warszawy, jak potem one tworzyły miasto, zostały włączone w końcu XVIII wieku, a także ten aspekt właśnie zniszczeń w czasie potopu, w czasie na początku XVIII wieku, kiedy Warszawa była niszczona, ale po szybkim czasie jako stolica odradzała się. Czy planują Państwo podzielić się po konferencji y, tymi, tymi dyskusjami? Y, czy będziemy mogli liczyć na wydawnictwo, bądź opublikują Państwo jakieś refleksje związane z tą konferencją już po 15 kwietnia, czyli kiedy konferencja się zakończy? Tak, jak najbardziej wydawnictwo jest planowane. Ja jeszcze dopowiem, że właśnie na dniach ukaże się książka, publikacja podsumowująca, zbierająca referaty, artykuły z poprzedniej konferencji z tej z 2023 roku, skąd się bierze miasto i na tej samej zasadzie Ukaże się książka z tej, z tej konferencji. Czytam na stronie internetowej, że udział w konferencji nie wymaga rejestracji i wstęp jest wolny. Czy w takim razie każdy zainteresowany tym tematem, być może ktoś kto usłyszał w poranku dwójki naszą rozmowę, chciałby wziąć udział w konferencji i posłuchać referatów, może po prostu do państwa przyjść? Jak to wygląda? Tak, zapraszamy. Wstęp jest wolny, wstęp jest otwarty. Dzisiaj od 9.30 zaczynamy w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta, 42, w Galerii Widoków, pierwsze piętro. Jutro i w środę w Instytucie Historii Pan również przy Rynku Starego Miasta, to jest Kamienica Rynek Starego Miasta 31. Czy dla Pana, jako dla historyka, ale też interesuje mnie to, że jest Pan Kustoszem Gabinetu Warszawskich Syren. Ta konferencja może przynieść jakieś nowe, bądź jakieś inne spojrzenie na no, Warszawę, bo zajmuje się Pan tym, tą dziedziną i tym naszym tutaj miastem Studio Dwójki jest w Warszawie. Sądzi Pan, że jest jeszcze dużo do odkrycia, jeżeli chodzi o no, właśnie to miasto, które narosło przez tak wiele, wiele lat. Pan Krzysztof zniknął z anteny. Czy się słyszymy, panie Krzysztofie? Chyba już, chyba już nie. Niestety utraciliśmy połączenie. A ja przypominam, halo, halo? że. O, jest, halo? jest pan Krzysztof jeszcze z nami. Nie wiem, czy słyszał pan moje ostatnie pytanie. Tak, słyszałem, słyszałem. To prosimy teraz, teraz e... już pana mamy. Tak, od. Konferencję organizuje już od jakiegoś czasu i za każdą edycją pojawia się coś nowego, jakieś nowe ustalenia, jakieś nowe dane. I właśnie w kontekście tego pytania jest tutaj 36 referatów i zainteresowanie tą konferencją było ogromne. Dostaliśmy ponad 150 zgłoszeń i zadaniem... Komitetu naukowego, który działa przy konferencji, było wybranie 36 tych najlepszych. I to są rzeczywiście takie najlepsze, niepowtarzalne, jeszcze niepublikowane często dane, które wnoszą dużo do wiedzy o istocie i trwałości miasta. I wiele spodziewam się tutaj po wielu referatach, także z wielkim, z wielkim oczekiwaniem czekam na, na, na tę na, na, na konferencję. Polecamy za tym i zapraszamy. Konferencja Czym jest miasto? Istota i trwanie rozpoczyna się dziś. Muzeum Warszawy zaprasza, wstęp jest wolny, a konferencja potrwa do 15 kwietnia. Naszym gościem był Krzysztof Zwierz, historyk, kustosz, pracownik działu badań nad Warszawą i kurator Gabinetu Syren Warszawskich w Muzeum Warszawy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Od niebem Warszawy Na fali ślamy Pojawia się nocą Pół ryby, pół panny, Lśnią gwiazdy i lampy Na łóżce jej szat Co noc śpiew syreni Tak dźwięczy od lat La la la La la la Żeglarzom na Wiśle styrena tak śpiewa I ludziom na piętrach, i ptakom na drzewach O późnej godzinie od rzeki tnie kocham Kochankom na mostach powtarza ten śpiew la, la, la, la. Mm, la, la, la. Płynie syrena z gwiazdami na ustach, choć nocą na noście obejmie cię łód, zapłonie ci serce od kilku jej nut. la, la la la, la la la. la, la. Ciekawe, czy rozpoznali państwo ten głos. Urszula Dudziak i zespół Marecki. Gdy będziesz w Warszawie, muzyka Tadeusz Preissner, słowa Edward Fischer, jest 8.47. Jeżeli chodzi o miasto i to jak na nie patrzymy, polecam państwu wystawę, na której można zobaczyć fotografie Warszawy, Warszawy widzianej okiem legendarnego, wspaniałego, francuskiego fotografa Eliota Erwita. To wystawa w domu spotkań z historią, które obchodzi sobie w swoje dwudziestolecie i miasta fotografowane przez przez przez Eliota Erwita są widziane często z perspektywy zwierząt. To bardzo zabawne, pełne humoru, ciepła i takiej bliskości Fotografia, więc może warto skorzystać i wybrać się do domu spotkań z historią. Część trzecia ósmej sonaty fortepianowej C-moll patetycznej Ludwika wan Beethovena. Osiem minut pozostało do godziny ósmej. O godzinie dziewiątej Aldona łaniewska wołk zaprosi państwa na wiadomości kulturalne, na kanon dwójki, następnie Klaudia Baranowska. A wybiegając nieco dalej w przyszłość o osiemnastej jazzowy klub dwójki, w którym Tomasz Szachowski prezentować będzie państwu nagrania Stanisława Sojki odznaczonego pośmiertnie, wyróżnionego pośmiertnie Fryderykiem Podczas wczorajszej gali jazzowej. Ja się z Państwem żegnam, życząc pięknego dnia i pięknego poranka. Niech zabrzmi głos Stanisława Sojki a bright garden haze on the meadow the corn is as high as an elephant's eye it looks like it's coming clear up to the sky oh what a beautiful morning oh What a beautiful, beautiful day Oh, I got a beautiful feeling I got it. I got it.